Zaraz będzie granda, hardcore'owa propaganda Unikatowa jak banda, magiczna jak Gandalf To cię dobie, ten flow w inny świat cię porwie A ten pistolar ma dali W niezłej formie, spokojnie, jak na wojnie Wszystko w normie, każdy wnet to pojmie Albo i nie Zresztą chuj obchodzi, co ty o tym myślisz Ten wyścig, wygrasz tylko jak sobie to wyśnisz Myśl, myślnik to co wy na to? Stoję tu jak gladiator, ty zieloną szatą Patrz to, tutaj tylko płynie w żyłach Koneksja, Poznań i Piła Wasze Mózgi przemieliła, to nie rap z laku Chłopaku, chłopaku, jeśli nie kumasz to zakum bo głową w mur, za kurw na traku nie gotowi do ataku Nie chcesz grandy? To spadochron z baku i wyskakuj I chuj mi obchodzi, co ty o tym myślisz Bo widzisz, mnie to pierdoli dziś, Jak żydzisz, lepiej weź tu widzisz Jesteś ze mną, weź pod grę, to się bo. I chuj mi obchodzi, co ty o tym myślisz Bo widzisz, mnie to pierdoli dziś, Jak żydzisz, lepiej weź tu widzisz Jesteś ze mną, weź podkręć to Czapki z głów, dziwki na kolana, Kwestia miejsca w szeregu została rozwiązana Bez zbędnego gadania, stawiam sprawę jasno Nasze nagrania zdominują miasto Na połudę z i tym podobnym Suczy syn, jestem z natury krnąbrny mój dla skórbień. Nie o co chodzi, już tu się nie pojawiają Bio na tym co byli są co tu zostają, a ty nie rób nic wbrew panującym zuzwyczajem dziwko Nie próbuj nam manipulować Nie przybieram słowa, gaska, goroba Trzad posegregować wreszcie Co grają w remizach A czego słuchają w mieście Te. Ty wiesz, że ja wchodzę w tą grę Wciąż z PDG, a nie GGG D chuj nie chodzi, co ty o tym myślisz jak szydzisz, lepiej weź tu widzisz Jesteś ze mną, weź to się, bo Nie pójdą co ty o tym myślisz Bo widzisz, mnie to pierdol dziś Jak szydzisz, lepiej weź tu widzisz, jesteś ze Wziął mocną gardę Tylko patent na wygraną walkę O poprawę warunków bytu Chcesz profitów? Pokaż ile masz w sobie sprytu Tu nie ma flitu Świat nie ma zasad za, Jak ta płyta kitów i pościelowych hitów Nie znajdziesz we mnie lowe lasa Ani błazna Moje wersy tną jak tasa PDG rasa, Śmiechem nie paska Dualna zgaska, A będzie nas masa Biała Ty wiesz, że jeszcze czeka nas Wiele tras do innych miast nie bo hajs, tylko by czas zabić Ratować, pożartować, pić i palić Bez powietrza wisi granda Standard, tak bawi się będę banda I chuj chodzi co ty o tym myślisz Bo widzisz mnie to pierdoli dziś Jak siedzisz, lepiej weź tu widzisz, Jesteś ze mną, weź pod grę, to I chuj odchodzi, co ty o tym myślisz Bo widzisz mnie to pierdoli dziś Jak widzisz, lepiej weź tu widzisz, Jesteś ze mną, Bo widzisz mnie to pierdoli dziś jak szydzisz Lepiej weź tu widzisz Jesteś ze mną weź podkręć to sierwo I chuj mnie obchodzi co ty o tym myślisz Bo widzisz mnie to pierdoli dziś jak szydzisz Lepiej weź tu wycisz Jesteś ze mną weź podkręć to sierwo